Bajki i Baśnie Świata Kłopotliwe lustro Baśń Koreańska Seul położony jest nieopodal rzeki Han, która przepływa przez całą Koreę, od wysokich gór aż po morze. Dla żyjących w dawnych czasach Koreańczyków, kiedy nikt nie podróżował za granicę, stolica stanowiła centrum wszechświata. Wszystkie drogi w królestwie prowadziły do tego wspaniałego miasta, gdzie znajdowały się duże sklepy i sklepiki, a ulice napełniali radośni ludzie w bogatym odzieniu. Panowie w sztywnych, wykrochmalonych i lśniących białych szatach kroczyli dumnie z podniesionymi głowami. Siedząc okrakiem na grzbietach małych koreańskich kucyków, niewiele większych od nowofundlandczyków, Wyglądali na słonie, chcące dosiadać osłów. Ludzie od rana do wieczora krążyli po ulicach albo prowadzili swe kramy oferujące przeróżne towary. W koreańskiej stolicy można było kupić wszelkie wspaniałości przywiezione przez Arabów z Indii bądź przez kupców chińskich i japońskich. Przez bramy miejskie każdego dnia przeprowadzono tysiące byków obładowanych suchą trawą i drewnem na opał. Można było zobaczyć ich przemarsz, lecz poza nogami, ogonami i rogami nie było zbyt wiele widać. Podczas śniadania i kolacji z dziesięciu tysięcy niskich, często wyrastających z podziemi kominów, odprowadzających ciepło i ogień z kuchni, gdzie przygotowywano pyszne jedzenie, unosiły się kłęby błękitnego dymu. Gdyby wozami zwieść w jedno miejsce worki pełne ryżu, prosa, jęczmienia, owoców i warzyw, łakoci i ciastek, słojów i zastawy, można by z nich usypać prawdziwą górę. Pałace, pagody, świątynie oraz rezydencje, szlachty i majętnych mieszkańców sprawiły, że miejsce, gdzie mieszkał król, było niezwykle piękne. Stolicę otaczał wysoki, biały, kamienny mur, porośnięty pnączami. Gdy słońce kryło się za górami, bramy miejskie zamykano i nikt aż do rana nie mógł przez nie przejść. Każdemu zamknięciu i otwarciu towarzyszyły skoczne melodie wygrywane przez muzyków na bębnach, piszczałkach, trąbkach oraz instrumentach smyczkowych. Dzwon natomiast wybijał godziny wschodu i zachodu słońca. Nocą z wnętrz domów i winiarni dobiegały odgłosy biesiat. Muzyka, śpiewy, dźwięki tańców i zabaw, które często trwały aż do rana. Na szczycie Wielkiej Południowej Góry płonął potężny ogień, którego płomienie strzelały wysoko w niebo. Stanowił on informację dla wszystkich, że w całym królestwie panuje pokój. Ognie sygnałowe płonęły na szczytach wzgórz od pokrytych śniegiem gór Wiecznej Bieli, aż po wyspy na Morzu Południowym oraz od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Ogień odpowiadający ogniowi stanowił obwieszczenie, że wszystko jest w porządku. Ulice Seulu po godzinie 21 należały do kobiet. Wszyscy chłopcy i mężczyźni musieli wrócić do domu. Każdy złapany przez policję mężczyzna zostawał odprowadzany do biura sędziego i publicznie obity drewnianymi paletkami. Dziewczęta i kobiety wychodziły na zewnątrz i oddychając świeżym powietrzem spacerowały. Szły w gości i spędzały miło czas, bawiąc się, rozmawiając i plotkując. Jednak o północy wszystkie musiały być już w domach. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy wsi uznawali Seul, stolicę swojego kraju, za najwspanialsze miasto na ziemi. Jeśli kiedykolwiek słyszeli o Londynie, Paryżu czy Nowym Jorku, pewnie przypuszczali, że to kolejne wioski zaznaczone na mapie. Jak to możliwe, aby jakiekolwiek inne miasto mogło dorównać Seulowi lub być od niego lepsze? Przecież sama taka myśl była już bez sensu. Mieszkające w każdej wiosce dzieci liczyły na to, że pewnego dnia ujrzą stolicę. Często sądziły, że dostaną się tam lecąc na smoczym grzbiecie. Uważano, że w Seulu człowiek, a nawet nienasycony Tok Gabi może kupić wszystko, czego tylko mu trzeba. W leżącej na północy wiosce, którą w naszym języku powinniśmy nazywać ogórkowem, mieszkał młynarz, pan Kim, wraz z żoną Ho. Mężczyzna przez wiele lat ciężko pracował i gromadził stosy sznurów z żelaznymi i mosiężnymi monetami, które trzymał ukryte pod dachową krokwią. Od dawna planował odwiedzić królewskie miasto, a żona nawet go do tego zachęcała, bowiem chciała nową suknię, grzebień, buty, jakie nosili mieszkańcy stolicy. Jego córki oznajmiły, że chciałyby paski, uprzyte grnostajami pantofle oraz srebrne spinki do włosów. Kim czuł, że musi się tam udać, aby zadowolić zarówno siebie, jak i swoją rodzinę. Dlatego też pewnego pięknego majowego ranka wyruszył w podróż, aby zwiedzić Seul. Jego żona i córki, skłoniwszy się nisko aż do papierowego dywanu, błagały go, żeby przyniósł im owe piękne podarki, o których tyle mówiły, a także i sobie coś sprawił. Wierna małżonka przestrzegła go, aby uważał na złodziei i rabusiów, a także by, przebywając w gospodach, nie trzymał pieniędzy na widoku. A kiedy znajdzie się w Seulu, nie wolno mu chodzić do winiarni, oglądać tańczących dziewcząt zwanych gesang bądź geszami, ani wydawać pieniędzy na głupoty. Po świecie kręciło się wielu niegodziwców, a z tego, co słyszała, nawet w stolicy, gdzie żyją ludzie kulturalni, można było spotkać Hama. Uważała, że to musi być prawda, bowiem mówiło o tym przysłowie. Ponieważ było wciąż chłodno, Kim przestrzegł swoją żonę, aby pilnowała paleniska w kuchni, żeby w domu panowało ciepło i nie dopuściła do tego, by dziewczęta się przeziębiły. Miała także uważać na złodziei, bowiem ci źli ludzie mieli w zwyczaju pojawiać się po północy, kiedy ogień już zgasł i po cichu usuwali skryte pod podłogą kamienie tworzące fundament albo też dostawali się do domów przez kominy. Polecił jej dobrze zamykać dom na noc i zabarykadować drzwi, tak aby żaden grasujący po okolicy tygrys nie dostał się do środka. W przypadku, gdyby usłyszała drapanie bądź skrobiące po dachu pazury, miała uderzyć w gąg. Jego dźwięk zaalarmowałby mieszkańców wioski, a wtedy mężczyźni wybiegliby ze swych domostw z pochodniami i przepędzili drapieżniki. Miała również bić na alarm, jeśli usłyszałaby dochodzący z zagrody kwik świń bowiem tygrysy uwielbiają koreańską wieprzowinę bardziej niż sami Koreańczycy. Kim był mężczyzną pierwszorzędnym. W rodzinnych stronach umiejętnie targował się, kupując fasolę, prosol lub ryż. Z wprawą mielił jęczmień i siekał słomę dla osłów. Jednak po przekroczeniu murów wielkiego miasta można stwierdzić, że, jak mawiają Koreańczycy, poniósł głowę pod pachą. Znalazłszy się pośród tak wielu dziwnych rzeczy i dźwięków. Był kompletnie oszołomiony, jak ostatnia niezdara stał na głównej ulicy z rozdziawionymi ustami. Gdy mijały go tłumy ludzi, zastanawiał się, skąd oni wszyscy przybyli oraz w jaki sposób zarabiają na życie. Gdy jeden z mężczyzn krzyknął do niego, pytając, czy zamierza połknąć księżyc, Kim doszedł do wniosku, że powiedzenie, nawet w Seulu można spotkać chama, jest jak najbardziej prawdziwe. Niektórzy chłopcy śmiali się z niego, a jeden z nich stwierdził, że jego usta przypominają budkę dla ptaków i jakiś może mu w nie wlecieć. Kim oglądał w sklepach przeróżne rzeczy, ale za każdym razem prawie mdlał, słysząc ich ceny. Mimo to kupił dla żony i córek kilka ładnych rzeczy, między innymi wachlarz, Belę jedwabiu na suknie, pudełko spinek do włosów i trochę bursztynowych koralików. Z okazji zbliżających się urodzin starszej córki nabył również srebrny pierścionek, który przyda się, kiedy będzie wychodziła za mąż. Gdy znalazł się w sklepie z jedwabiem, obsługujący go sprzedawca spostrzegł, że Kim pochodzi ze wsi i pomyślał, że zrobi mu psikusa. Opowiedział mu więc o wróżkach i wskazał na sklep znajdujący się po drugiej stronie ulicy. Jeśli tam pójdzie i obejrzy okrągły przedmiot, który sprzedawca chętnie mu pokaże, zobaczy i poczuje coś, czego nigdy wcześniej nie widział i nie czuł. Natychmiast udał się na drugą stronę ulicy i wszedł do warsztatu, gdzie robiono metalowe przedmioty. Każdy z nich był połyskujący, wypolerowany i srebrzysty. Tak więc Kim stał przed okrągłym przedmiotem przypominającym księżyc, a w nim ujrzał męską twarz. Było to oblicze kogoś, kto wydał mu się znajomy. Mężczyzna ów miał mniej więcej tyle lat co on, jednak Kim nie potrafił orzec, kto to jest, żeby zawołać go po imieniu. Był wszak pewien, że widział go już wcześniej a kiedy nagle się odwrócił w nadziei, że zaskoczy przyjaciela, a może nawet sąsiada z rodzinnych stron, spostrzegł, że w pobliżu nikogo nie ma. Spojrzał raz jeszcze, był tam. Czy jego przyjaciel się ukrył, a potem wrócił? Kim odsunął się w bok i stracił tę twarz z oczu. Kiedy jednak ponownie stanął przed okrągłym przedmiotem, raz jeszcze zobaczył w lustrze, bo tym właśnie był ów metalowy przedmiot, to samo oblicze. Kim się roześmiał i tamten mężczyzna zrobił to samo. Kiedy się skrzywił czy zrobił jakąś minę, tamten, kimkolwiek był, powtarzał to samo. Bez względu na to, jak szybko młynarz by się nie odwracał, żeby go złapać, tego drugiego już nie było. Nigdy wcześniej nie widział lustra i nie wiedział, czym ono jest. Myśląc jednak, że to coś prawie jak magia wróżek, kupił metalowy dysk i zabrał go ze sobą. Po powrocie do domu musiał w pierwszej kolejności otworzyć pudła, w których znajdowały się podarki dla kobiet, te bowiem nie mogły się doczekać, żeby zobaczyć, co im przywiózł. Były tak pochłonięte swoimi prezentami, że nie zauważyły, co jeszcze kupił pan Kim. Położył więc na stole skrzynkę z lustrem, a pozostałe przedmioty schował do dużej, inkrustowanej masą perłową szafki, stojącej w głównej izbie. Następnie wyszedł z domu, aby zająć się młynem, świniami, osłem i bykiem. Gdy dziewczęta otworzyły skrzynkę z lustrem, wydarzyły się straszne rzeczy. Matka, która stała za córką, Dostrzegła twarz młodej kobiety i przeraziła się, widząc, jak uznała, obcą kobietę w domu. Tknięta zazdrością wykrzyczała. Wasz ojciec sprowadził do domu z Seulu tą kobietę. Gesang, aby zajęła moje miejsce. Co on sobie myśli? W tym samym momencie córka, widząc twarz odbitą w metalowej powierzchni, zawołała. Nie, mamo. Żadna obca kobieta nie zajmie twojego miejsca. Poza tym jest za młoda i będzie dla nas tyranką. Słysząc podniesione głosy i płacz, przykuśtykała do nich babcia i zapytała, co się stało. Spójrz, przekonaj się sama, co nasz tatuś sprowadził do domu, żebyśmy były nieszczęśliwe. Babcia spojrzała w lustro i przyglądała mu się przez chwilę. Po chwili również ona wpadła w szał i zawołała. Nie chcę w domu tej staruchy. Wystarczy mu, że mój syn utrzymuje mnie i swoją rodzinę. Uff, po co mu był ten Seul? Wybuchła wrzawa, podczas której cztery kobiety, dwie młode, jedna w średnim wieku i jedna starsza, tak straszliwie płakały z wściekłości, że każda z nich zanim zdołała osuszyć łzy, zużyła trzy papierowe chusteczki. Pokrzykując głośno przyszedł dziadek i potrząsając w powietrzu laską rozkazał im zamilknąć. Potem spojrzał na zalane łzami twarze i zażądał, by powiedziały mu, co jest przyczyną tej awantury. Sam zobacz, oznajmiła jego żona, a potem podała metalowy przedmiot, którego nigdy wcześniej we wsi nie widziano, a który stał się źródłem ich problemów. Starzec natychmiast zrobił się aż purpurowy z wściekłości. – Co? – zawołał łamiącym się głosem. – Mój syn jest tak wyrodny, że sprowadza do domu kolejnego starca? Jak on chce utrzymywać dwóch ojców? Skąd weźmie proso i kaki, żeby ten staruszek miał co jeść? A potem wrzucił lustro do skrzynki i z trzaskiem zamknął wieko. Zazdrość zżerała rozgniewanych ludzi, grożąc rozpadem rodziny. Wrzawa zrobiła się tak głośna, że młynarz zostawił świnie i młyn i biegiem ruszył do domu, aby zobaczyć, co się dzieje. Jego żona, będąca bardzo krzepką kobietą, natychmiast rzuciła się na niego i złapała za zakok na głowie. Trzymając za niego, przeciągnęła męża po podłodze i wyprowadziła na zewnątrz, a potem ruszyła ulicą, aż zatrzymała się przed siedzibą sędziego, któremu zamierzała opowiedzieć o swoim problemie. Gdy już znalazła się przed potężnym mężczyzną, który nosił wielki kapelusz, a z uszu zwisał mu sznur bursztynowych paciorków, opowiedziała przerażającą historię o tym, co też jej mąż sprowadził z Seulu. Aby zakłócić spokój rodziny, z pewnością zamierzał wrócić do stolicy poślubić młodszą żonę. Była tak wściekła, że ani na chwilę nie przestawała mówić. Oskarżyła męża o wszystkie uwzględnione w kodeksach przestępstwa. Jednak jedynym, co mogła mu udowodnić, było to, że sprowadził do domu okrągły, metalowy przedmiot. Zapewniała sędzi że ów przedmiot przepełnia zła magia, taka, jaką włada król Tok Gabi i wszystkie podległe mu chochliki. Pozostali członkowie rodziny również zaczęli oskarżać młynarza. Nie dość, że uzupełniali opowieść żony, to oświadczyli ponadto, że jest ona zupełnie prawdziwa. Pięciu świadków nie mogło przecież aż tak się pomylić. A kiedy płynący z ich ust potok słów wreszcie umilkł, sędzia palący długą na metr fajkę z cybuchem wielkości kasztana zapytał – Mówiliście, że jaką formę przybrała ta zła moc? – w tym momencie czcigodny ojciec młynarza pokazał skrzynkę, otworzył ją i podał sędziemu, który nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. Lustro. Prawdę mówiąc, nigdy nie opuścił on swego okręgu, z wyjątkiem razu, kiedy wiele lat temu udał się do Seulu na egzaminy. Lecz wtedy dużo czasu spędził z kolegami ze studiów i tak długo siedział zamknięty w małym pokoiku, pisząc eseje, że prawie niczego w mieście nie zobaczył. Kiedy uniósł lustro na wysokość oczu, nagle jakby opętał go demon. Zaczął zachowywać się tak samo, jak pozostali obecni na sali sądowej. Na powierzchni okrągłego przedmiotu, który trzymał w dłoni, zobaczył mężczyznę w oficjalnych szatach noszonych jedynie przez ludzi wybitnych. Na głowie miał okrągły kapelusz, jaki mają wyłącznie sędziowie, a z jego prawego ucha zwisa sznur, z dwudziestoma ośmioma dużymi, bursztynowymi paciorkami. Trzymając przed sobą lustro, zauważył także haft na piersi i małego srebrnego bociana, służącego do spinania fałdów sędziowskiego płaszcza. Z kolei talię owego mężczyzny otaczał zdobiony pas. Niemal zakrztusił się z wściekłości na myśl, że do Ogórkowa mógł przyjechać inny sędzia, aby zająć jego miejsce w jaki sposób będzie zarabiać na życie, jak miałby utrzymywać swoich czcigodnych rodziców i dwudziestu pięciu krewnych, jeśli straciłby stanowisko. Oczyma wyobraźni widział, jak na stare lata zostaje biedakiem. Wszyscy osłupieli z wściekłości. Na sali sądowej przez co najmniej pół minuty panowała zupełna cisza. Nawet kobiety przestały mówić cokolwiek. Wszyscy spojrzeli po sobie, czekając, co się stanie. Jednak spokój nie trwał dłużej niż pół minuty, gdyż wrzawa rozgorzała z pełną mocą, gdy tylko żona chwyciła męża za kok na głowie i pociągnęła z powrotem do domu. Bała się, że sędzia będzie do tego stopnia wściekły, że odroczy rozprawę. A dokładnie w chwili, gdy emocje osiągnęły szczyt, na salę sądową wbiegł posłaniec z wiadomością, że królewski inspektor wysłany przez króla wędruje po prowincji. Za pięć minut miał zjawić się u bram sądu. Zazdrosna żona natychmiast uwolniła męża. Sędzia wezwał wszystkich do zachowania porządku i zgodnie z etykietą stosowaną w razie wizytacji królewskich wysłanników rozstawił niższych rangą urzędników na właściwych miejscach. Następnie doprowadził potargany kok i kapelusz do porządku i wyszedł, aby przywitać trzcigodnego królewskiego inspektora. Dokonawszy powitania, gestem wskazał przełożonemu, aby zajął honorowe miejsce na sali sądowej. Gdy tylko wszelkie formalności zostały dopełnione, wyższy rangą urzędnik zapytał o istotę sprawy. Miejscowy sędzia położył lustro na jedwabnej poduszce i wręczył je szanownemu inspektorowi, mówiąc – Proszę, wasza czcigodność, to właśnie przez ten przedmiot opętała nas zazdrość. Co to takiego jest? Wówczas pan ze stolicy, przyzwyczajony do wygód wielkiego miasta i pałacowego przepychu, wyjaśnił im, czym jest lustro. Delikatnie skarcił wszystkich za głupotę i odprawił, mówiąc, że jeśli ktokolwiek poczuje złość lub zazdrość, to nim powie coś w złości, ma wyjść na zewnątrz i wyrwać z ziemi pięć rzep lub wypić szklankę wody ryżowej. Żona młynarza padła na twarz i zaczęła błagać męża o przebaczenie, a potem wracając do domu, cała rodzina serdecznie śmiała się ze swoich błędów. Kiedy koreańczyk zaczyna się śmiać, niekiedy ciężko mu przestać. Jednak po 30 minutach śmiechy ucichły. Potem każdy, kogo było na to stać, kupił sobie lustro. Prędzej czy później posiadała je każda kobieta w wiosce. Tak często podchodziły do niego, aby przyjrzeć się swojemu obliczu, że olejowany dywanik leżący przed lustrem w wielu domach bardzo szybko się zużywał. W Seulu natomiast... Okoliczni wykonawcy luster zastanawiali się, co takiego wydarzyło się w Ogórkowie, wiosce, która przez długi, długi czas słynęła wyłącznie z ogórków. Tak czy owak, z radością klepali się po udach i bogacili. Koniec.